Właśnie w tym okresie Eleonora doradzała mężowi odwagę i wytrwałość i przestrzegała przed wyjazdem z Warszawy, co zostałoby poczytane za tchórzostwo. Również matka jej przekazała zięciowi radę, aby lepiej na czele wojska dał się porąbać na sto kawałków niż abdykował i żył w hańbie. W tym czasie, 1 lipca, malkontenci zawiązali konfederację, a 7 sierpnia zwrócili się z oficjalnym listem do Ludwika XIV, prosząc o pomoc w detronizacji Wiśniewieckiego. Dokument ten podpisało 38 dostojników z Prażmowskim i Sobieskim na czele. Wszystko to było zaprawione prawie nieskrywaną pogardą wobec Michała Korybuta. Na wieść, że monarcha przejął i otworzył jego list do Marii Kazimiery, Hetman i Marszałek Wielki ironizował. Sekretów małżeńskich, z tych się król jegomość nie nauczy listów, bo z pisma i wojować, i co innego robić trudno. Sytuacja dworu nieco poprawiła się, gdy papież przesłał brewę popierające króla, a nuncjusz określił, że opory prymasa przeciw tej postawie Watykanu są głosem heretyka. Poza tym nagle nadeszła wieść o niespodziewanej śmierci w bitwie w czasie przeprawy przez Ren młodego księcia de Longueville, którego Sobieski w prywatnych rozmowach nazywał już królem jego mością. W związku z tym zgonem opozycja utraciła kandydata do tronu i musiała dopiero szukać nowego. Malkontenci zwrócili się w tej sprawie do Ludwika XIV, a wobec jego opieszałości prowadził właśnie trudną wojnę z Holandią, grożono mu, że zaczną popierać lotańczyka. Choć uprzednio nie atakowano nigdy Eleonory, to tym razem zaczęto przypominać, że jest ona potomkiem absolutnych władców, których ręce są umaczane w krwi czeskiej. W dodatku sytuację dworu pogarszał fakt, że Turcy wypowiedzieli wojnę i właśnie oblegali kamieniec. 12 sierpnia 1672 roku Michał w czarnym aksamitnym stroju wyjechał konno z Warszawy, a w karycie towarzyszyła mu Eleonora. 28 sierpnia małżonkowie zatrzymali się w Janowcu. Tu doszła ich wieść o upadku kamieńca. Zrozpaczony król wysłał błagalne listy z prośbą o pomoc do papieża, cesarza i cara Aleksieja ale nie otrzymawszy znikąd żadnych posiłków, zawarł rozejm z sułtanem. Jednocześnie na własną obronę sprowadził 3000 tysiące kozaków. Szlachta sprzymierzona z królem zawiązała Generalną Konfederację pod Gołębiem, gdzie zwołano pospolite ruszenie. Jej oficjalnym celem była obrona legalnie wybranego króla, ale szybko zaczęła dochodzić do głosu chęć zemsty na stronnictwie profrancuskim, w związku z czym domagano się wyroków śmierci lub banicji dla około 100 senatorów. Wzywano wojska do wypowiedzenia posłuszeństwa Hetmanowi Sabieskiemu. dyskutowano złożenie z urzędu Premasa, a jego dobra planowano rozdać kozakom. Groziła wojna domowa, gdyż malkontenci także zaczęli zbierać wierne sobie oddziały. W tej sytuacji ogromnego znaczenia nabrała ugodowa postawa kulowej, bojącej się kompletnego chaosu, szczególnie niebezpiecznego w obliczu zagrożenia tureckiego. Poparli ją oboje pacowie i biskup Czartoryski a z Wiednia podobną politykę zalecała cesarzowa wdowa. Eleonora usilnie namawiała męża do zwołania Sejmu i wówczas zaszła rzecz bez precedensu w całej historii Polski. Rzeczpospolita, która zawsze chciała ograniczyć, a nawet sprowadzić do zera polityczną rolę małżonek królewskich, tym razem powierzyła Austriaczce ogromnie ważne zadanie. Miała ona mianowicie doprowadzić do pogodzenia obu obozów. 14 lutego 1673 roku rozpoczął się Sejm, który takie wezwanie do monarchii nie wystosował. W imieniu opozycji Sobieski wyraził zgodę na mediację Eleonory. Podejmował tę decyzję sam, gdyż w tym okresie prymas poważnie zachorował. Królowej pomagał nuncjusz i dwóch biskupów, zwłaszcza czynny był metropolita krakowski Andrzej Trzewicki, a nieoficjalnie zasięgała także opinii jezuitów. Główna narada odbyła się w jej pokoju 2 marca i przeciągnęła się do późnej nocy. Podpisano wówczas porozumienie, w którym obie strony wycofały się ze swych krańcowych stanowisk. Opozycja ponownie uznała Michała Korybuta królem, a kary i postanowienie Konfederacji Gołębiowskiej zniesiono. Grożąca Polsce zupełna anarchia została więc zażegnana. 14 marca przyjechał do Ujazdowa Sobieski, który najpierw powitał króla, później poszedł dziękować królowej, a wreszcie zamknął się z Wiśniowieckim, żeby omówić bieżące sprawy. W ramach zawartego porozumienia Eleonora z Wielkim Hetmanem trzymali w lipcu 1673 roku razem do chrztu syna wojewody sierackiego Potockiego. W tym okresie monarchini podejmowała także na specjalnej audiencji Marię Kazimierę Sobieską. Wkrótce po zawarciu ugody zmarł prymas do końca życia nienawidzący Wiśniowieckiego. W sporządzonym testamencie zdobył się on jednak na wielkie pochwały królowej. W czasie mediacyjnej akcji Austriaczki w Warszawie odbyły się uroczyste egzekwie po Janie Kazimierzu, zmarłym na obczyźnie, w opactwie Never, 17 grudnia 1672 roku. Ciało wazy pozostało na razie we Francji, ale w kolegiacie Świętego Jana ustawiono symboliczny katafalk otoczony tysiącem świec i lamp, przed którym siedzieli w czasie nabożeństwa Michał Korybut i Eleonora. Mowę pochwalną wygłosił podkanclerzy biskup Polszowski, który odprawiał także nabożeństwo żałobne. Latem 1673 roku Wiśniewiecki zaczął nie domagać. Niemniej w związku ze wznowieniem wojny z Turcją senat chciał, aby król udał się do wojsk, co i samemu narszu odpowiadało, gdyż bał się zdrady. 26 sierpnia oboje małżonkowie wyjechali z Warszawy. Początkowo bawili razem w Lublinie, gdzie zatrzymali się u Dominikanów. Potem pojechali do Kazimierza i tam 19 września rozstali się. Królowa musiała się wówczas niewątpliwie niepokoić, bo mąż nadal nie był zupełnie zdrów, ale nie przypuszczała, że widzi go po raz ostatni. Dokonawszy przeglądu wojsk, Wiśniewiecki wrócił do Lwowa. Czuł się już wówczas na tyle źle, że wysłał referendarza koronnego po żonę, choć 24 października udzielił jeszcze publicznej audiencji poselstwu moskiewskiemu. 2 listopada pękł mu wrzut, co przyniosło poprawę samopoczucia. Przed 5 listopada sporządził dwa testamenty. Jeden poświęcony ordynacji zamojskiej przekazywanej kuzynom, z którymi się dotąd procesował, i drugi zatytułowany Proszę królowej jego mości, pani małżonki mojej kochanej, żeby tę wolę moją wypełnić mogła. Wiśniowieckim zapisywał resztki dobrorodowych z prośbą, żeby przejęli jego długi sprzed elekcji, a żonie wszystko, co osiągnął jako monarcha, z zaleceniem spłacenia zaciągniętych w tym okresie zobowiązań. Poczynił liczne dary dworzanom, a do paca Jorszowskiego apelował, aby opiekowali się Eleonorą. Do końca zachowując przytomność, zmarł 10 listopada 1673 roku o godzinie dziewiątej, w chwili gdy w jego pokoju odprawiano nabożeństwo. Nie wiedział, że poseł sułtana wiózł mu właśnie kaftan hołdownika. W chwili śmierci miał 33 lata, a Eleonora skończyła niedawno 20. Zwłoki monarchy wystawiono początkowo w domu arcybiskupa, a później przewieziono do Krakowa, gdzie zgodnie z tradycją oczekiwały na pogrzeb mający nastąpić w przeddzień koronacji następcy. W tym okresie Eleonora wróciła do Warszawy i tam ją doszło wezwanie męża. Natychmiast wyruszyła w kierunku Lwowa, ale w rawie ruskiej dowiedziała się o zgonie Michała. Towarzyszący jej poseł cesarski Stoma pisał, że wybuchnęła głośnym płaczem i była niepocieszona. Jednocześnie wręczono jej testament. Wróciła wówczas do Warszawy, zamieszkując na zamku, gdzie przyjmowała kondolencje senatorów i przedstawicieli obcych dworów. Cesarz i wielki elektor wysłali nawet w tym celu specjalne poselstwo. W Warszawie uroczyste egzekwii odbyły się w kolegiacie Świętego Jana. Wbrew radom stomy, Tomy królowa ze swego niewielkiego spadku postanowiła, zgodnie z testamentem, pospłacać wierzycieli, których w tym celu zwołała w styczniu 1674 roku do siebie na zamek. Po swojemu żałując niewątpliwie zmarłego, Eleonora odzyskała jednak wolność i mogła bez poczucia winy myśleć ponownie o Karolu, którego prawdopodobnie nadal kochała. Jej osobiste życzenia pokrywały się obecnie z interesami Habsburgów. W Wiedniu zapadła mianowicie decyzja, aby dążyć do osadzenia na tronie Polski lotaryńczyka, który poślubi wdowę powiśniowieckim. Znaczną rolę w tych projektach odgrywała bardzo duża, wciąż wzrastająca popularność młodej monarchinii. Natomiast poważną przeszkodę stanowił fakt, że w dzień po śmierci Michała Korybuta Sobieski odniósł wspaniałe zwycięstwo pod Chocimiem i stał się obok Austriaczki najbardziej popularną osobą w Polsce. Należy podkreślić, że w przeciwieństwie do poprzedniej obecna elekcja rozgrywała się na tle zaciekłej wojny toczonej przez cesarza z Francją. Natychmiast po śmierci Michała Korybuta baron Lisola opracował w Wiedniu memoriał głoszący, że interes najjaśniejszej kulowej nie może być oddzielony od interesu Rzeczypospolitej, Prze to powinien być obrany ktoś bezżenny, aby najjaśniejszą królowę zaślubił. Wysłannik Leopolda, hrabia Ettingen, wiozący monarchii oficjalne kondolencje brata, doręczył wielu senatorom listy cesarza, w odpowiedzi na które wszyscy, z wyjątkiem Sobieskiego, zapewnili o gotowości służenia Eleonorze. Do Hetmana Wielkiego zwróciła się też sama Austriaczka, zapraszając go na sejm konwokacyjny. Głównymi zwolennikami królowej, i Karola jako jej małżonka, stali się prymas Florian Czartoryski, biskup krakowski Andrzej Trzebicki, hetman polny koronny Dymitr Wiśniowiecki i wielki kanclerz litewski Pac. Popierał ją także Olszowski, ale ten jednak nie był zupełnie pewny. Miała za to wielu innych, mniej wybitnych sympatyków, a obrady sejmików przebiegały w atmosferze ogromnej życzliwości dla owdowiałej królowej. W rezultacie nawet Ludwik XIV musiał przyznać, że potrafiła sobie zjednać szacunek całego kraju. Wobec rosnącej popularności sowieckiego i wyraźnej wrogości szlachty w stosunku do Francuza, hasłem zwolenników Eleonory stało się wyłączenie piasta od elekcji. Właśnie temu przeciwny był podkanclerzy, twierdząc, że to obraziłoby pamięć zmarłego Michała Korybuta. Ukazujące się pisma polityczne głosiły, że Rzeczpospolita jest zbyt biedna, aby mogła utrzymać dwie królowe – a odesłanie dobrej i zasłużonej dla kraju Eleonory byłoby ciężkim grzechem. Podkreślano poza tym, że lotaryńczyk mówi nieco po czesku, a więc można będzie się z nim porozumieć bez tłumacza, oraz że królowa jest spokrewniona z Jagielonami, wywodzi się od Cymbarki Mazowieckiej. Poza Karolem i księciem Henrykiem Condé o polską koronę ubiegali się szesnastoletni Jerzy Wilhelm Nojburski, którego ojciec, Filip Wilhelm w czasie poprzedniej elekcji był bardzo poważnym kandydatem do tronu, Jerzy Duński, późniejszy małżonek królowej angielskiej Anny, oraz Henryk Hohenzollern, młodszy syn wielkiego elektora. Sejm Konwokacyjny, otwarty 15 stycznia 1674 roku, zwrócił zatrzymaną przez Wiśniewieckiego ordynację Młodszej Gałęzi zamońskich a 8 lutego, Korzystnie dla zainteresowanej załatwił sprawę uposażenia królowej wdowy, bardzo podnosząc jej zalety. Prymas określił ten problem jako najważniejszy. Prowizja miała wynosić 250 tys. złotych, wypłaconych przez przyszłego monarchę z królewszczyzn. Bardzo mocno bronili interesów Eleonory, Rey, wojewoda lubelski i hrapowiecki wojewoda witebski. Pewne opory stawiały tylko województwa sandomierskie i ruskie, z których drugie było najbardziej narażone na najazdy turecko-tatarskie. Jednak nie powiodła się próba wykluczenia kandydatury Piasta oraz Francuza, między innymi dzięki postawie Olszowskiego, a to było aktualnie najważniejszym zadaniem. Starano się więc odciągać elekcje, co uniemożliwiłoby udział wojskowych, głównych zwolenników Sobieskiego, zmuszonych wracać do swych oddziałów. Wobec napotykanych oporów na przełomie stycznia i lutego odbyła się u Eleonory narada, na której rozważano, co robić, gdyby kandydatury lotaryńczyka nie udało się mimo wszystko przeforsować. Z pytaniem tym wysłano do Wiednia spowiednika monarchini, ojca Koroniniego. 22 lutego przywiózł on wskazówkę, aby w takiej sytuacji poprzeć młodego Neuburga, z którego ojcem cesarz zaczął się ostatnio dogadywać. Jednak i stronnictwo francuskie miało swoje kłopoty. Dlatego też wysunęło ono nierealną propozycję, aby Eleonora poślubiła księcia Condé i z nim razem zasiadła na tronie. 20 kwietnia rozpoczął się Sejm Elekcyjny. 24 pod wpływem Paca Litwini chcieli przeforsować wykluczenie Piasta, co jednak 30 ostatecznie odrzucono. W tym okresie pojawiła się na dworze monarchini nowa osobistość. Był nią Don Pedro Ronquillo, Dyplomata hiszpański, którego przysłała królowa matka Maria Anna, aby wspierał jej przyrodnią siostrę Eleonore. Oficjalnym celem misji posła miało być złożenie kondolencji Austyjaczce, ale naturalnie głównie chodziło o poparcie zwolenników lotaryńczyka autorytetem Madrytu. Wiśniewiecka bardzo się ucieszyła przybyciem Hiszpana. W czasie oficjalnej audiencji Don Pedro wygłosił mowę po łacinie, a o do monarchini zwracał się po włosku. Nieco wcześniej Leopold przysłał drugiego swego naczelnika, Szaf Gocza. Pozostawił on z bieżące sprawy, a sam zajął się opracowywaniem ogólnej strategii elekcji. 19 kwietnia na naradzie u ciężko chorego prymasa postanowiono nie wysuwać oficjalnie lotaryńczyka, a poprzestać na dwóch postulatach. W jednym z nich domagano się, aby elekt był stanu wolnego i został zobowiązany do poślubienia Leonory a w drugim, koniecznym warunkiem uzyskania polskiej korony, miał być życzliwy stosunek kandydata do cesarza. 12 maja posłowie lotaryńscy w imieniu obu Karolów, stryja i bratanka, przemawiali na elekcji. Później występowali przedstawiciele innych kandydatów. Pac i Olszowski spostrzegli wkrótce, że lotaryńczyka nie uda się przeforsować. Chcieli oni ratować królewskość Eleonory, wydając się za Neuburga, ale Szafgosz był temu początkowo przeciwny. Olszowski na wszelki wypadek złożył już wizytę Sobieskiemu, a wkrótce zaczął się też wahać dotąd całkowicie oddany Eleonorze biskup krakowski. 15 maja zmarł w dodatku prohabsbursko nastawiony prymas Czartoryski, co wywołało przerażenie Wiśniowieckiej. W tym okresie Ronkilio, Austriacy i Lotaryńczycy kilkakrotnie bezskutecznie próbowali przekupić Hetmana Wielkiego, ofiarując mu m.in. tytuł Księcia Rzeszy i dobra na Śląsku. 18 maja ambasador francuski zaproponował kompromis. Królem ma zostać Neuburg ożeniony z Eleonorą. Pięciu biskupów przekazało tę propozycję styjaczce, która ją jednak grzecznie odrzuciła. Była smutna, ale bardzo opanowana. Oparła się również na mową paca, ponownie doradzającego podobne rozwiązanie. 21 maja 1674 roku królem został wybrany Jan III Sobieski, który zaraz po wysłuchaniu Tedeum w kolegiacie zjawił się na zamku złożyć wizytę kurtuazyjną Eleonorze. Królowa wdowa natychmiast zaczęła się pakować i według jednych już tego samego dnia, a zdaniem innych następnego, przeniosła się na Bielany do klasztoru Kamedułów. Nie był on dostatecznie obszerny i Austriaczka wraz ze swym dworem oraz towarzyszącymi jej posłami cesarskimi, lotaryńskimi i hiszpańskim, przebywała w niesłychanej ciasnocie. Stoma i wysłannicy obu Karolów wkrótce zresztą udali się do Wiednia, a z królową pozostali Szafgocz i Don Pedro, akredytowani przy niej osobiście, a nie przy Rzeczypospolitej. Sobiescy, czując się początkowo niezbyt pewnie, starali się być wobec owdowiałej monarchini bardzo mili, jednak wyśniewiecka ich nie rewizytowała, o co jej później Leopold, pragnący utrzymać dobre stosunki z Polską, czynił gorzkie wyrzuty. Austriaczka była bardzo zawiedziona i chciała wracać do Wiednia. Prośby o pozwolenie na ten krok przesłała swemu bratu przez Tomę. Ale na zewnątrz tchnęła spokojem. Nikt w Polsce nie pragnął jej wyjazdu. Przeciwnie, na Bielany podążały tłumy dygnitarzy i ich małżonek, manifestujących swoją sympatię do Eleonory i niechęć do nowej królowej. Również ta ostatnia przysłała biskupa Warmińskiego z deklaracją uznania i szacunku. Na tym tle zaczęto nawet snuć zupełnie nierealne projekty, aby Jan III rozwiódł się z Marią Kazimierą i poślubił wdowę po poprzedniku. Pismo ulotne, głos wołającej ojczyzny do synów koronnych i wielkiego księstwa litewskiego, bardzo wychwalało Austriaczkę i twierdziło, że pozbawienie jej tronu było wielką, niezasłużoną krzywdą. W związku z ciasnotą Eleonora wkrótce opuściła klasztor bielański, przenosząc się najpierw do Falentów pod Komorzego Opackiego, a później do Studian pod Częstochową. Towarzyszył jej wojewoda lubelski Rej oraz Szaf Gotsz, a wkrótce dołączył także Don Pedro. 25 maja Sejm przyznał owdowiałej monarchini ponownie zaopatrzenie, 200 tysięcy złotych rocznie zdeponowanych na dobrach królewskich, co zostało włączone do pakta konwenta nowego monarchy. Pozwolono Wiśniewieckiej wybrać miejsce pobytu, z wyjątkiem Krakowa i Warszawy, aby nie spotykała Sobieskich, postulat konieczny w celu uniknięcia ewentualnych zadrażnień. Ze studian pojechała odwiedzić Jasną Górę. Wreszcie nadeszły instrukcje z Wiednia. Brat, nie chcąc mnożyć sobie wrogów, nakazał jej na razie pozostać w Polsce, unikać Jana III i nie wdawać się w żadne spiski. To ostatnie było aktualne, bo do Eleonory przyjechał wielki kanclerz litewski Pac. I w rozmowie z Szafdgoczem oświadczył, że zawiąże konfederację, obali Sobieskiego i wyniesie na tron siostrę cesarza. Otoczenie królowej obawiało się, czy nie chodzi tu o prowokację. Również jakichś kontaktów z Wiśniowiecką szukał rezydent brandenburski w Polsce, Johann von Hoverbeck. Poza tym odwiedził monarchinie sędziwy biskup poznański, Stefan Wierzbowski. Na najbliższym sejmie... Koronacyjny odkładany dwukrotnie odbył się dopiero w 1676 roku. Manifestowano sympatię do Austriaczki przez podkreślanie konieczności zaopatrzenia, prowizji, a na jednym z poprzedzających go sejmików najpierw wysłuchano przedstawicieli kulowej wdowy, a dopiero później aktualnego monarchy, choć ci ostatni domagali się odwrotnej kolejności. 3 lipca 1674 roku Eleonora wybrała Toruń jako miejsce swego pobytu. Brat przyznał jej dodatkową zapomogę i nakazał utrzymanie polskiego dworu. Wyruszyła z Rejem, biskupem Wierzbowskim i Pacową oraz jej mężem, który dołączył po drodze. Powstał jednak problem, gdzie ma w Toruniu zamieszkać, bo ratusz okazał się za zaszczupły. Zajęto więc trzy kamienice w rynku, pomiędzy którymi przebito połączenia. Kolowa nieoficjalnie dwa razy przyjeżdżała doglądać robót... A dopiero potem, 29 lipca, odbyła uroczysty wjazd, witana przez burmistrza Baumgartena oraz tłumy mieszkańców z solągwiami i bronią. Myślała później o przeniesieniu się do Poznania, ale nigdy do tego nie doszło. W Toruniu czuła się coraz bardziej osamotniona. Najpierw, bo już w połowie sierpnia, opuścił ją hrabia Szafgotsch. Nieco dłużej pozostawał Don Pedro, którego bardzo polubiła, nazywając swoim Hiszpanem. 6 listopada, w dniu urodzin Karola II, siostrzeńca Eleonory, zorganizował on uroczyste nabożeństwo w kościele jezuitów, na którym królowa wystąpiła w stroju galowym. Później wraz z całym frau Cymerem przybyła do jego siedziby na ucztę. W kilka dni potem Ronkilio zjawił się jednak na pożegnalnej audiencji, bo wyjeżdżał do Anglii na nową placówkę. Jesienią odwiedził monarchinie poseł szwedzki, a w lutym następnego roku ponownie pac. Pomimo tych wizyt była coraz bardziej samotna, a być może tęskniła w dodatku za Karolem, o małżeństwie, z którym przywykła myśleć w okresie przedelekcyjnym. Jedyną znaną formą jej działalności w omawianym okresie jest to, że pomogła piarom założyć szkołę w Piotrkowie. Zaapelowała w tej sprawie do ich najwyższych władz w Rzymie i dzięki poparciu Eleonory generał zakonu pozytywnie załatwił prośbę miejscowego prokuratora ojca Franciszka od Jezusa i Maryi. Nie jest znane, kiedy Eleonora otrzymała zgodę brata na opuszczenie Polski. W każdym razie czekała przez pewien czas na okoliczności, które umożliwią to uczynić bez zbytniego rozgłosu. Pretekstem wyjazdu stało się zagrożenie wojenne. W 1675 roku Szwedzi zaatakowali Pomorze Brandenburskie. Teoretycznie mogli wówczas przekroczyć granicę i zagarnąć siostrę cesarza. Podkreślając ten moment, Wiśniewiecka 28 marca 1675 roku wyjechała z Torunia, udając się najpierw na Śląsk, aby uwypuklić, że opuszcza jedynie teren zagrożony. Liczyła wówczas 22 lata, z których ostatnie 5 spędziła w Polsce. Ze Śląska Eleonora wkrótce, nadal bez rozgłosu, wróciła do Wiednia i zamieszkała wraz z matką i siostrą. Kontakty jej z Polską urwały się prawie zupełnie choć w latach 1675-76 następowała wymiana jakichś listów z kuzynem męża, hetmanem Dymitrem Wiśniowieckim, który pomimo poślubienia siostrzenicy Sobieskiego nie stał się zwolennikiem nowego monarchy. Już w Wiedniu dowiedziała się o pogrzebie Michała Korybuta. Chowano go jednocześnie z Janem Kazimierzem 31 stycznia 1676 roku, zgodnie z tradycją w przeddzień koronacji jego następcy Sobieskiego. W czasie nieobecności Wiśniowieckiej w rodzinie Habsburgów zaszły istotne zmiany. 12 marca 1673 roku zmarła cicha cesarzowa Małgorzata Teresa. Nie doczekała się ona następcy tronu, a miała tylko córkę Marię Antoninę, w związku z czym dynastii zaczęło grozić wygaśnięcie, gdyż Leopold pozostawał jedynym męskim przedstawicielem linii austriackiej, a w przypadku Karola II, jedynego przedstawiciela linii hiszpańskiej, od dawna było jasne, że nie może on mieć dzieci. W związku z tym minister Lobkowic wysunął kandydaturę Eleonory Nojburskiej, córki Filipa Wilhelma, a siostry Jerzego Wilhelma, jako pochodzącej z profrancuskiej rodziny, choć sama zainteresowana, chcąc wstąpić do klasztoru, podobno specjalnie się opalała, żeby wyglądać jak prostaczka i zostać zdyskwalifikowana w charakterze kandydatki na cesarzową. Rzeczywiście kierując się zresztą zupełnie innymi niż opaleni znawzględami, cesarz poślubił 15 października 1673 roku Klaudię Felicitas, córkę arcyksięcia tyrolskiego. W przeciwieństwie do cichej małgorzaty Teresy była to kobieta piękna i bardzo ambitna, która śpiewała i interesowała się sztuką, ale także uporządkowała finanse dworu i lubiła wtrącać się do polityki. Mszcząc się na Lobkowicu za popieranie przeciw niej kandydatury księżniczki nojburskiej, doprowadziła do upadku potężnego ministra, a poza tym ograniczyła wpływy cesarzowej wdowy i stale przeszkadzała mężowi radzić się macochy, do czego Leopold był od dzieciństwa przyzwyczajony. W tym właśnie okresie królowa Eleonora wróciła z Polski do Wiednia. Jednak i ta bratowa wkrótce zmarła 8 kwietnia 1676 roku także nie pozostawiając następcy. I wdowa po Wiśniowieckim była obecna na pogrzebie cesarzowej oraz w czasie składania jej zwłok w podziemiach kościoła Dominikanów w Wiedniu. Kilka miesięcy później, 14 grudnia 1676 roku, Leopold poślubił w Pasawie córkę Filipa Wilhelma. Eleonorę Neuburską przekonał spowiednik, że więcej może zdziałać dla wiary jako małżonka cesarza, niż będąc zakonnicą. Nie była ładna, ale potrafiła zdobyć duży wpływ na męża, rosnący jeszcze po urodzeniu dwóch synów. Nie przestając być pobożna, zajęła się także czysto ziemskim zadaniem wyposażenia swego bardzo licznego rodzeństwa. Wstrącała się więc do polityki i nie dopuściła, aby cesarzowa wdowa odzyskała w większym stopniu swą dawną pozycję u boku pasierba. W okresie pobytu Eleonory w Polsce jej niedoszły narzeczony nadal pozostawał kawalerem. W roku 1675 jego stryj poległ w walce z Francuzami. W związku z tym bratanek stał się tytularnym władcą lotaryngi, przyjmując imię Karola V. Oddziały lotaryńskie pozostające przy zmarłym przysięgły teraz wierność jego następcy. A uczynił to także syn poległego Henryk Van Demont, który kiedyś rywalizował z bratem stryjecznym o prawa do spadku. Dawny wielbiciel Eleonory został również uznany panującym przez prawie wszystkich władców Europy i nawet Ludwik XIV zaproponował mu zwrot ojcowizny. Ale uzależnił to od tak upokarzających warunków, np. beznosi, że rycerski Karol odrzucił tę ofertę. Pozostawał nadal w wojsku austriackim i 8 grudnia 1675 roku cesarz mianował go marszałkiem polnym. Od września 1675 roku dowodził już pod Monte Cukoli całą armię Leopolda. W rezultacie do zawarcia pokoju w Nimegen rok 1678, najczęściej przebywał poza domem. Od chwili powrotu do Wiednia królowa Eleonora walczyła o prawo poślubienia lotaryńczyka. Stosunkowo prędko pozyskała zgodę matki, natomiast brat przez dłuższy czas sprzeciwiał się temu mariażowi. Jednak powoli opór jego słabł, aż wreszcie i Leopold wyraził zgodę. Drugie małżeństwo Eleonory zostało zawarte 6 lutego 1678 roku w Wiener Neustadt i odbyło się bardzo uroczyście. Dawna królowa Polski liczyła wówczas 25 lat, a jej nowy mąż 35. Cesarz przyznał im dochody wynoszące prawie 100 tysięcy talarów z dóbr w Tyrolu i Burgał i mianował Karola Stadthalterem, gubernatorem Tyrolu. Dzielnica ta często służyła jako posak młodszych synów Habsburgów, a ostatnio jej autonomicznym władcą był ojciec cesarzowej Claudii Felicitas. Teraz Leopold uczynił to samo w stosunku do młodszej siostry, choć nadał temu aktowi inną formę prawną. Eleonora nie zerwała jednak wszystkich więzów łączących ją z ojczyzną pierwszego męża. Korespondowała w tym okresie z kuzynem Michała Korybuta, Dymitrem Wiśniewieckim oboźnym koronnym Stanisławem Koniec Polskim, pisarzem polnym Stefanem Stanisławem Czarnieckim oraz wojewodami krakowskim Janem Leszczyńskim, kaliskim Janem Opalińskim i sierackim Feliksem Potockim. Uknuli oni tzw. spisek detronizacyjny, mający wynieść na tron Polski Karola Lotaryńskiego i jego małżonkę. Istnienie tego spisku Zbigniew Łucik uważa za fakt bezsporny. Jan III dowiedział się jednak o wrogich knowaniach, i przez umiejętne zbliżenie z Wiedniem podciął ich korzenie.